Uwielbiam Cię, Ty mnie zbawiłeś, uwielbiam Cię, bo znalazłeś mnie, uwielbiam Cię, Ty mnie zmieniłeś, uwielbiam Cię. Pan Świata jest z nami, On jest stóp, między nami, tak, Pan świata jest z nami, falgo, fargą, falgo ze wszystkich sił. Tak, Pan świata jest z nami, On jest stóp między nami. Tak, Pan świata jest z nami, falgo, wargą. Niebo słucha, gdy śpiewamy, za nią obie z nami Niebo słucha, gdy śpiewamy. Panie z nami, chwalące. Tak, Pan świata jest z nami, On jest tu. Między nami. Tak, Patrzę Świata jest z nami. Walno, walno, chwalno chwal ze wszystkich sił. Tak, Pan świata jest z nami, On jest tu. Między nami, tak, panie świat jest sami. Falgo, falgo, falgo ze wszystkich sił. Falgo, falgo, falgo, falgo, falgo, ze wszystkich sił. Falgo, falgo, falgo, falgo, falgo, ze wszystkich sił. W imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy, chciałbym Was serdecznie przywitać na naszym dzisiejszym nabożeństwie Słowem Bożym, które jest hasłem dzisiejszej niedzieli i całego Nowego Tygodnia. A jest to słowo zapisane w księdze proroka Daniela. Nakłoń Boże mój swojego ucha i usłysz. Nie dla naszej sprawiedliwości zanosimy nasze błaganie przed Twoje oblicze, lecz dla obfitego Twojego miłosierdzia. Obyśmy także i my chcieli nakłonić serca swoje na Jego głos i nie tylko usłyszeć go, ale to słowo przyjąć i zastosować. Jeżeli chodzi o ogłoszenia parafialne, to chciałem podać, że w niedzielę za tydzień nabożeństwo w zwykłej porze, zaś w najbliższym tygodniu, Serdecznie zapraszamy na następujące spotkania. W środę o godzinie 18:00 spotkanie ze Słowem Bożym, w piątek o godzinie 18:00 spotkanie dla młodzieży, zaś w sobotę o godzinie 9:00 próba chórku dziecięcego, a o godzinie 10:00 spotkanie tegorocznych konfirmantów. Serdecznie jesteśmy zaproszeni także dzisiaj na wystawę zdjęć i spotkanie z autorami albumu Fascynujący Izrael spotkanie to odbędzie się dzisiaj o godzinie 17 w Domu Zborowym Wiśle Centrum w programie m.in. prelekcja na temat podróży do Izraela wystawa zdjęć z albumu prezentacja multimedialna zdjęć z Izraela także serdecznie jesteśmy zaproszeni Chciałbym także serdecznie zaprosić na jasełka, jakie odbędą się w niedzielę 7 lutego, czyli za tydzień o godzinie 10, 14 w, w kinie Marzenie Herod i jego świta w jasełkowej odsłonie w prezentacji Urzędu Gminy Zborosławice. Także serdecznie także jesteśmy przyszłą niedzielę na godzinę 14 zaproszeni do kina. Trwa akcja pomocy dla Haiti. Ofiary zbierać będziemy do niedzieli 7 lutego. Można je wkładać do skrzynki, która jest na ten cel przeznaczona. Do odebrania jest najnowszy, drugi numer zwiastu. Na serdecznie polecamy. I także, jeszcze jedno zaproszenie. Otóż parafia w Wiśle-Malince serdecznie zaprasza na romantyczny wieczór małżeński w sobotę 13 lutego w sali OSP w Wiśle-Malince w godzinach 18.20.30. Temat spotkania, samochód w garażu, pilot w ręce, ale jak radzić sobie z żoną. No, ciekawy temat. Temat poprowadzą Laura i Dan Haszowie. Koszt tego spotkania to jest 15 zł od pary i zgłoszenia w Kancelarii Parafialnej w wiśle Malince. Także serdecznie małżeństwa 13 lutego, czyli przed Walenkami, są zaproszone na spotkanie do Malinki. Chciałbym także w naszym gronie serdecznie przywitać parafian z Warszawy, którzy będą spędzali ferie zimowe. Liczymy, że będziecie mieli tutaj dobry czas i no, też życzymy Wam nie tylko wypoczynku, ale także no, skorzystania z uroków zimy, chociaż słyszałem, że u Was w Warszawie jest więcej śniegu aniżeli u nas, ale dzisiaj ma znowu dosypać trochę. Tak, to tyle, jeżeli chodzi o nasze ogłoszenia. Y... Zespół Młodzieżowy poprowadzi nas teraz dalej w naszym nabożeństwie. A na preludium śpiewaliśmy Tak, Pan Wszechświata jest z nami, On jest tutaj, między nami, więc chwalmy Go, uwielbiajmy, i, y, bo jest nieskończony, niezmierzony i wszystko wokół nas udowadnia, jak niepojęta jest Jego mądrość stworzenia. Aż po mogący, nieskończony za tękamy klękamy przed Tobą, by wyznać Ci, że wspaniałym Bogiem Tyś jest, Do uwalnia błyskawic, moc się bóg. śpiewać, jest Pan wywyższony. Myślę, że jest dzisiaj niedziela i chcemy wywyższać naszego Boga, ale też chcę, żeby to nie odbywało się tylko w niedzielę, kiedy przychodzimy tutaj tylko każdy dzień, żebyśmy mogli swoim życiem powiedzieć właśnie, że Pan jest wywyższony. Wyszony, nasz królwy wyszony w chwał, uwielbiajmy go, Pan wywyszony, nasz królwy wyszony, odwajmy je. Yeah. będzie błogosławione imię Boga od wieków na wieki. mądrość i moc należą do niego. Panie, jak wielka jest dobroć Twoja. Ciebie. Zaiste wysłuchałeś głosu błagania mego. Ale Życie. Wielosierny Boże, łaskawy Ojcze, dawco dobrych i doskonałych darów, dziękujemy Ci, że przez Jezusa Chrystusa uczyniłeś nas sługami w Twoim Królestwie. Spraw, abyśmy wiernie wypełniali nasze powołanie i z cierpliwością oczekiwali na dzień sądu i zbawienia wiecznego. Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa który z Tobą i z Duchem Świętym, prawdziwy Bóg, żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Słowo Starego Testamentu czytam z księgi Jeremiasza, 9 rozdział 22-23 werset. Tak mówi Pan, niech się nie chlubi mędrzec swoją mądrością, niech się nie chlubi mocarz swoją mocą, niech się nie chlubi bogactw, swoim bogactwem, lecz kto się chce chlubić, niech się chlubi tym, że jest rozumny i wie o mnie, I, iż ja Pan czynię miłosierdzie, prawo i sprawiedliwość na ziemi, gdyż w nich mam upodobanie. Tak mówi Pan. to nowa pieśla, ale zachęcamy do włączenia się chociaż w refrenie, bo jest myślę prościej. a e, jeśli ktoś zna to zachęcamy do śpiewania razem z nami.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 Niech będzie chwała i cień. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego, jedynego Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Marii Panny. Umęczą pod Pontiuszem Piłatem, u pod Poncjuszem Pilatem, ukrzyżował, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekiel. Trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa. Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, skąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, społeczność świętych, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. za niedługo usłyszymy, nie wielkiej tajemnicy. Będziemy dzisiaj słuchali o tym, że nasze życie przyrównane jest do zawodów, do walki, że jesteśmy zawodnikami. E, współcześnie, kiedy myślimy o sportowcach, o zawodnikach, to często słyszymy, że mają swoich psychoterapeutów, którzy pracują nad ich psychiką, żeby osiągali lepsze wyniki, bo twierdzi się, że wszystko zaczyna się w głowie od naszych myśli, od tego, jakie mamy nastawienie i e, no właśnie, co myślimy. I prawdę mówią ci psychoterapeuci, którzy w ten sposób próbują pracować ze sportowcami, natomiast prawda też jest taka, że oni nic nowego tak naprawdę nie odkryli, ponieważ Biblia mówi o tym już od bardzo dawna, że z naszych myśli się zaczyna, że z naszej głowy wypływają później czyny, postępowanie. I w związku z tym Pan Bóg zaleca nam, żebyśmy pilnowali swoich myśli, żebyśmy myśleli o tym, co dobre, co właściwe. I tego typu wersetu będziemy się chcieli dzisiaj nauczyć. Jest zapisany w liście do Filipian, w czwartym rozdziale, ósmym wersecie, gdzie czytamy takie słowa. Myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Yhm, myślę, że... Jest tutaj wiele rzeczy wymienionych, o których mamy myśleć i nie jest to łatwą sprawą, żeby skupić się tylko na tym, co dobre, myśleć tylko o tym, natomiast Pan Bóg nas do tego zachęca, zachęca nas do tego, byśmy kontrolowali swoje myśli, bo wtedy będzie nam też błogosławił i będziemy mogli cieszyć się pokojem, radością, o których On mówi, że chce nam je dać. Więc teraz powtórzymy wszyscy razem na 3-4. trzy, cztery. Myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Nie wiem, czy ktoś zdążył policzyć, ile tutaj jest wymienionych tych rzeczy, o których mamy myśleć, a więc co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Ja niestety się straciłam w rachunku. Czy ktoś policzył? Osiem, tak? A więc o ośmiu rzeczach musimy pamiętać, więc próbujmy kolejno je zapamiętać. 3, 4. Myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalewne, co jest cnotą i godne pochwały. Filipian 4, 8. Dobrze, powtórzę teraz te osoby, które cieszą się z tego, że jest śnieg i tej zimy udało im się już przusować na nartach lub na jakichś sankach, jabłuszkach i tym podobnych rzeczach. A więc na 3-4. 3-4. Myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Filipian 4-8. Oj, tak niewiele ludzi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 co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Kiedy była mowa o tym śniadaniu i o dobrym śnie, to głośno słyszałam, tutaj był powtarzany werset, więc to dobrze, to znaczy, że dzisiaj będzie dobry, dobry dzień, jak się wyspaliśmy i zjedliśmy dobre śniadanie. A teraz powtórzę wszyscy razem. 3, 4. Myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Ja spróbuję, a Filipian 4:8. Spróbuję skasować ten werset i spróbujemy powtórzyć. Wiem, że to jest duże wyzwanie, ale będziemy pokazywać kolejne numery, żebyśmy wiedzieli, czego nam jeszcze brakuje. 3, 4. Myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe – co chwalebne, co jest cnotą i godne jest pochwały. Filipian 4:8. No bardzo dobrze. Bylebyśmy tylko pamiętali o tym teraz, by myśleć rzeczywiście o tych wszystkich rzeczach, do których Biblia nas zachęca. Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego. Niech będą z nami wszystkimi. Amen. Słowo, które ma być podstawą naszego rozważania, czytamy zapisane w pierwszym liście apostała Pawła do Koryntian w dziewiątym rozdziale, od 24 czwartego wiersza. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną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 bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Panie Boże, dziękujemy Tobie za czas, za słowo i za Twoją obietnicę, że jestem pomiędzy Wami. Tak, Panie, błogosław słuchanie i rozważanie Twego świętego słowa, Amen. Jak już Ania na wstępie powiedziała, dzisiaj mamy się skoncentrować na temacie, który mówi o rywalizacji, czy o zawodach, o zdobywaniu nagrody. No, za niecałe dwa tygodnie Myślę, że wielu z nas będzie się pasjonowało czym? Igrzyskami zimowymi, tak, Vancouver. No i oczywiście wielu z nas będzie też mocno trzymało kciuki za Justynę Kowalczyk, za Adama Małysza, no i za innych naszych sportowców, którzy pojechali tam, aby zdobywać laury, aby być pierwszym wśród tych wszystkich, którzy wystartują. Drodzy, i do tego też nawiązuje dzisiejsze słowo wypowiedziane przez apostoła Pawła. Powiada... Zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę. I tak to właśnie jest. Także i na tych igrzyskach olimpijskich, że startuje tak wielu, a tylko jeden dobiega pierwszy. I tylko ten jeden jest na ustach wszystkich. O dziesiątym, o dwudziestym miejscu ktoś będzie pamiętał. I drodzy, to słowo, które tak też i dopasowane zostało do tego roku, kiedy pasjonujemy się igrzyskami olimpijskimi, olimpijskimi chce przede wszystkim zachęcić nas do naśladowania Zbawiciela. Otóż apostoł Paweł chce powiedzieć tak. Powinniśmy dołożyć wszelkich starań, by dochować mu wierność. I dlatego na tym polega różnica, że na jakichkolwiek zawodach tylko pierwszy zdobywa laur, ale wiemy także, że są takie zawody, gdzie liczy się osiągnięcie celu. Mówimy, każdy to dobieg do mety jest zwycięstwo. I właśnie o to chodzi w życiu każdego z nas, w życiu chrześcijanina. I drodzy, to nawoływanie. Nie ogranicza się jedynie do zachowania wiary, ale obejmuje też nasze codzienne życie, którym jako chrześcijanie mamy przecież do osiągnięcia konkretny cel. Tym konkretnym celem dla chrześcijanina jest zbawienie. Mamy zatem dołożyć wszelkich starań, aby osiągnąć metę. Bo tylko w ten sposób osiągniemy cel. Czyli jako chrześcijanie, jako naśladowcy Jezusa Chrystusa jesteśmy powołani do doskonałości. Mamy biec wytrwale, byśmy nie utracili Bożej łaski. Przede wszystkim trzeba zdobyć nagrodę. I nie chodzi tutaj o to, abyśmy się teraz za wszelką cenę wyforowali na pierwsze miejsce. Abyśmy byli przed innymi i powiedzieli, jestem tym najlepszy. Innym tak wiele jeszcze nie dostaje. Zresztą tak to była w tej rywalizacji, że czasami rzeczywiście, szczególnie może to też jest widoczne w szkole, wśród dzieci, że jedne mówią, ja jestem najlepszy, a ty jesteś fajdłapa, bo nie potrafisz zrobić koziołka czy Czegoś tam nie potrafisz przeskoczyć przez skrzynię. Tak czasami bywa. Ale właśnie taki sposób myślenia apostoł Paweł poprzez dzisiejsze słowo próbuje przezwyciężyć. Nie powinno być dzielenia na mocniejszych i słabszych. Na lepszych i gorszy. I pan Paweł nie podtrzymuje tej właśnie logiki, którą często dostrzegamy w współczesnym świecie. Bo zauważmy, nie mając odpowiedniej motywacji, człowiek nie potrafi się zmobilizować do właściwego wykorzystania swoich Darów. Ania też to podkreśliła, mówi, że wszystko zaczyna się w głowie, dlatego tak moc, modne to jest dzisiaj, że prawie każdy sportowiec ma obok siebie psychologa, który mu mówi, który go motywuje, który potrafi wyzwolić w nim to, co najlepsze. dla Pawła jest oczywiste. Motywacją dla chrześcijanina jest zbawienie. To jest cel, drodzy, do którego zmierzamy. Innymi słowy, jest to zachęcenie, abyśmy z bojaźnią i ze drżeniem sprawowali swoje zbawienie. Mamy zatem starać się optymalnie naśladować Jezusa Chrystusa. Czyli potrzebne jest tutaj to zaangażowanie. Drodzy sportowiec, który wychodzi na start i z góry zakłada, i tak mi się nie powiedzie, nie odniesie sukcesu. Jeśli chrześcijanin w swoim życiu też często powiada, a tak naprawdę to nie wiadomo, jak to będzie. A tak naprawdę to mi da gwarancję. Jest też, powiemy, na straconej pozycji. Bo naśladowca Zbawiciela powinien wkładać maksimum wysiłku w swoje życie. I dlatego też apostoł Paweł przywołuje tutaj następującą myśl. Ja wtedy tak biegnę, nie jakby na oślep. Tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnie uderzał. Ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Tak. Prawdziwa cena Naśladowania Jezusa Chrystusa wcale nie jest niska. Niektórym wydaje się, że w szkole Jezusa Chrystusa nie trzeba wiele płacić za naukę. Powiemy wprost przeciwnie. Ceną tej nauki jest umiejętność powstrzymywania się. Umiejętność umartwiania. A zatem wstrzemięźliwość. Hasło dla człowieka XX wieku jak najbardziej nie do zaakceptowania. Ja mam się ograniczać, ja mam być wstrzemięźliwy Jeżeli chcę osiągnąć cel, chcę zdobyć nagrodę, to muszę posiąć tę właśnie umiejętność. Wstrzemięźliwość przygotowuje nas drodzy do spotkania z Bogiem. To doskonalenie siebie, swojego życia, poprzez modlitwę, poprzez studiowanie Bożego Słowa. Dzięki ujarzmianiu, dzięki poskramianiu cielesnych porządliwości i pragnień człowiek staje przed Bogiem gotowy do słuchania, ale także gotowy do wykonywania tych słów, które zapadły w serce. Wstrzemięźliwość, powiemy, jest sposobem na dobre życie. I w tym, drodzy, my mamy się każdego dnia ćwiczyć. Jest powiedziane, sportowiec, który będzie zaniedbywał trening, Albo nie będzie się stosował do poleceń, wiadomo, nie osiągnie sukcesu. Albo kiedy dojdzie do przekonania, jestem już tak dobry, że nawet nie muszę ćwiczyć, bo i tak zwyciężę. Drodzy, tak jak sportowiec może nie dojść do celu, tak i chrześcijanin, podobnie postępując, może zagubić cel. że jest to ważne o tym świadczą słowa apostoła Pawła ale umartwiam ciało moje i ujażmiam, bym przypadkiem będąc zwiastunem dla innych sam nie był odrzucony czyli to odrzucenie nam grozi jeżeli będzie brak kontaktu z nim Poprzez Słowo, poprzez modlitwę, poprzez lekturę Bożego Słowa. Albo, gdy będziemy się zamykali na drugiego człowieka. Tak więc, owa wstrzemięźliwość to nic innego, jak uczenie się bycia prawdziwym człowiekiem. Czyli, Dołóżmy wszelkich starań, aby naśladować Jezusa, aby nasze życie było prawdziwą pasją, czyli zdążaniem do celu, którym jest Boże Królestwo, którym jest Jezus Chrystus. Czyli mówiąc inaczej, ćwiczmy się w pobożności. jest musi codziennie trenować. Drodzy, a jak często my trenujemy? Nie mam na myśli zaprawę, jaką powinniśmy odbyć, zanim pójdziemy na narty, żeby nasze mięśnie były rozgrzane. To jest ważne. Ale drodzy, jak często trenujemy, czytając Boże Słowo, modląc się? Czy kiedy jesteśmy tu dzisiaj zgromadzeni na nabożeństwie, czy także każdego dnia. Chrześcijańska kondycja jest naprawdę istotną rzeczą. A osiągnąć ją można jedynie przez pilność i systematyczność. I tego Wam, ale także i sobie życzę. Niech Bóg nam wszystkim w tym błogosławi. Przyjmijcie życzenie Pokoju. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzeg będzie serc i myśli naszych. W Jezusie Chrystusie Panu i Zbawicielu Naszym. Chciałbym ja teraz przeczytać z salmu 39. E, słowa, o których też e, będziemy śpiewać za chwilę. E, dokąd ujdę przed, twym, przed duchem Twoim i dokąd przed obliczem Twoim ucieknę? Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś. A jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych, i Ty tam jesteś. Gdybym wziął skrzydła rannej zorzy i chciał spocząć na krańcu morza, nawet tam poprowadziłaby mnie ręka Twoja. Dosiągłaby mnie prawica Twoja. A gdybym rzekł, Niech ciemność mnie ukryje i nocą, i nocą stanie się światło wokół mnie, to i ciemność nic nie ukryje przed Tobą, a noc jest jasna jak dzień, bo ciemność jest dla Ciebie jak światło. Bo Ty stworzyłeś nerki moje, ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej. Wysławiam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła Twoja i duszę moją znasz dokładnie. Let's yeah. go. ciemności nie ukryje się, przed Tobą jadne życie noc jak biały dzień. Boż Ty światem jest, co rozjaśniam roku Cię, słyszysz głos mój węb, do Ciebie, Panie Wznieśmy swoje serca i modlmy się. Boże łaskawy, który pragniesz zbawienia wszystkich ludzi i przez Jezusa Chrystusa szukasz tych, którzy zginęli. Dziękujemy Ci że nas powołałeś do życia w Królestwie Chwały Twojej i uczyniłeś nas sługami w Twojej winicy. Wielkie jest żniwo, ale żniwiarzy mało. Panie Boże, prosimy Cię, wyślij sługi swoje do pracy, aby wszędzie była zwiastowana Ewangelia Chrystusowa o łasce i zbawieniu wiecznym. Błogosław posiłowie Ewangelii w sercach naszych aby zaowocowały w nich miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i wstrzemięźliwość. Spraw mocy Ducha Swojego, abyśmy niczego nie pożądali prócz miłości Twojej. Żadnego zysku prócz skarbu Ewangelii nie dążyli do żadnej chwały i godności, klucz godności dzieci Twoich. W boju o te dobra daj siły i wytrwanie. I wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, kiedy tak razem wołamy Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.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 Niech rozjaśni Pan obrze swoje nad Tobą i niech Ci miłości będzie. Niech obróć Pan twa swoją ku Tobie i da Ci pokój swój. Amen. Amen. Myślę, z Wami jeszcze nie chcemy żegnać. Myślę, że stało się to już naszą comiesięczną tradycją. Chcieliśmy w imieniu młodzieży zaprosić wszystkich Was do jadalni na dół, na ciasto, na poczęstunek. Można przyjąć, przycieście, porozmawiać jeszcze chwilę. Zapraszamy. Dziękuję Danielowi, że mnie wyręczył, bo właśnie zapomniałem o tym na samym początku powiedzieć, że zapraszamy serdecznie na dół do jadalni, na ciasto, kawę, a tym, którzy już wychodzą, życzę błogosławionej niedzieli.